W sobotę o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba. Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Radio Afera www.afera.pl Autopromocja Gratulacje słuchaczu! Zostałeś wybrany do darmowego poświęcenia swojej kiełbasy. Żeby odebrać nagrodę włącz 98 i 6.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 Dzisiaj audycja do czytania gości, właściwie my ja goszczę podczas niej wyjątkową osobę. Jest to Magdalena Kaźmierska, studentka sztuki pisania, absolwentka filmowej szkoły w Berlinie. Przychodzi do nas dzisiaj, żeby zabrać nas w, myślę, bardzo niezwykłą i absolutnie wyjątkową i taką bezprecedensową, jeżeli chodzi o tę audycję, podróż do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku lat 50 wczesnych 60-tych ubiegłego stulecia, dlatego, że będziemy rozmawiać o wielkiej miłości Magdy, czyli o Franku Ocharze, Teraz podczas swoich studiów magisterskich na, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na, Ułam w, na Ułamie w Poznaniu pisze swoją pracę dyplomową, którą właśnie poświęca temu artyście, temu poecie, więc przekopuję wszystkie jego wiersze, wszystkie jego tomy, wszystkie jego zapiski, notatki, życiorysy i wspomnienia o nim, bo była to postać no, często widziana w różnych sytuacjach, obracała się w bardzo takim kolorowym, doborowym towarzystwie I, I to towarzystwo i, i te spotkania też wybrzmiewają w jego poezji, w jego twórczości i w pamięci o nim Więc myślę, że to wszystko, te, to wszystko i, i ta postać i wszystko co się z nią wiąże Dzisiaj nam Magda zwyczajnie przybliży Cześć Cześć, dzień dobry Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć trochę o Franku Realizatorem dzisiejszej audycji jest Mateusz Robak, no a prowadzę klasycznie ja, Joanna Dąbrowska, za, przede mną i przed Państwem dzisiaj Magda Kazmierska, a my e, zaczniemy sobie małym wprowadzeniem e, w ten klimat, czyli posłuchajmy trochę nowojorskiego jazzu. Myślę, że takim wprowadzeniem możemy godnie teraz zaczynać opowieść o Franku Ocharze, więc może zanim jakąś taką rzucimy tutaj garść suchych faktów, czy po prostu informacji o, o tym poecie, to może zaczniemy z innej strony, z tej, ja chciałabym powiedzieć, właściwej, ale to, to się dowiemy, co, co myślą o tym słuchacze, czyli po prostu od wiersza. Więc jeżeli chciałabyś na przykład przytoczyć jakiś fragment, który był dla ciebie bardzo ważny w, w takim początku zapoznawania się z tym poetą, no to bardzo, bardzo chcielibyśmy go usłyszeć. Mm -hmm. Przeczytam wiersz dla Grace Po Prywatce z 1954 roku w tłumaczeniu Piotra Zomera. Dla Grace Po Prywatce. Nie zawsze wiesz, co czuję. Wczoraj wieczorem w ciepłym, wiosennym powietrzu, gdy wygłaszałem tyradę przeciwko komuś, kto jest nieobojętny, to właśnie miłość do ciebie rozgoniła mnie. I czy to nie dziwne, że w pokojach wypełnionych obcymi moje najtkliwsze uczucia wykrzywiają się i rodzą owoc wrzasku? Wyciągnij rękę. Czy nie ma tam przypadkiem jakiejś popielniczki obok łóżka? I ktoś, kogo kochasz, wchodzi do pokoju i pyta, czy nie chciałbyś dzisiaj jajek trochę inaczej niż zwykle? A kiedy się zjawiają, jest to po prostu zwykła jajecznica. I na dworze jest dalej ciepło. Tak, wybrałam ten wiersz na sam początek, bo to był tak naprawdę pierwszy wiersz Franka, który przeczytałam w ogóle ever. Samo moje pierwsze spotkanie z Frankiem było dosyć ciekawe, bo kilka dni, myślę, że dosłownie w pierwszym tygodniu po mojej przeprowadzce do Berlina, Byłam y, na takim wyjściu w barze i w dużym skrócie y, poznałam taką y, wtedy jeszcze nieznajomą, która y, po prostu wręczyła mi tom wierszy Franka O'Hary Lunch Poems i y, to jest bardzo mała objętość. Y, Taki malutki tomik, co sobie tam schowałam do torebki i to w ogóle mi się wydawało takie niesamowite, że tu poznałam dziewczyny, się przeprowadziłam do, do nowego miasta i już poznaję jakąś taką super dziewczynę, co mi tu wręcza tomik i to mi się w ogóle wydawało takie wow, takie, to się dzieje, coś niesamowitego. No i otworzyłam sobie ten tomik, właśnie znalazłam, pierwsze mi wpadły w oczy dla Grace po prywatce. Oczywiście w, to, to było w oryginale, w języku angielskim. No i zachwycił mnie ten wiersz. No po prostu um, to było takie uczucie, którego nigdy jeszcze nie doświadczyłam, czytając jakąkolwiek literaturę, jakąkolwiek poezję. Um, no i następnego dnia wybrałam się do um, takiej księgarni właśnie z... Ze starą literaturą anglosaską, którą miałam tak naprawdę tuż pod domem, i już tam sobie wybrałam większe tomochary, wiersze zebrane. No i to był ten początek, i to już, już totalnie przepadłam. To było już dobre kilka lat temu, i wtedy jeszcze byłam. byłam młodsza, i byłam jeszcze taka bardzo podatna na takie różne zachłyśnięcia, takim czymś, co mi się tak mega spodoba, i mówię, czy tam mówię, wow, to jest. Coś niesamowitego, to jest po prostu najlepszy poeta ever. To czekałam na to całe moje życie. Ale ten Frank został ze mną. Po pierwszej fazie totalnego zakochania w tej poezji cały czas jest ze mną i teraz um, zajmuję się nim również naukowo, tak piszę o nim pracę. Um, no i zgłębiam jego twórczość już nie tylko jako um, odbiorca, nie tylko jako odbiorczyni, nie tylko jako osoba zachwycona poezją, tylko też jako, powiedzmy, literaturoznawczyni. Powiedziałaś, że czułaś mm, wtedy, czy miałaś takie wrażenie, że dzieje się coś niesamowitego, ale tak naprawdę się wydarzyło, no bo za czasy twoja, mm. wydaje mi się, jedna z piękniejszych literackich przygód. Tak, no... Jak przeczytałam kilka pierwszych wierszy Franka, to dla mnie było niesamowitym odkryciem, że można w ogóle pisać tak. Bo... Ja, będąc, będąc Polką, to jestem przyzwyczajona do poezji z takiej bardzo właśnie romantycznej tradycji, takiej bardzo um, poważnej, takiej wzniosłej, um, opowiadającej o jakichś tam bólach, a Frank jest y, niezwykle wyluzowany, on, jest, on po prostu opisuje swoje życie takim, jakim ono jest, Jednocześnie, oczywiście, językiem i różnymi środkami upiększając, ale ja byłam. No, dla mnie to było niesamowitym odkryciem, że można w ogóle tak pisać, że to jest. Wiecie, że to jest legalne. <śmiech> że nie trzeba tutaj mieć jakiegoś głębokiego znaczenia czy jakiejś wielkiej opowieści, że po prostu można opisać imprezę, wieczór po imprezie, jakieś spotkanie z przyjaciółmi, i to też może być naprawdę wspaniała literatura. Czyli to są właśnie takie cechy, które po pierwsze, którymi wyróżnia się według siebie poezja Franka O'Hary, ale jednocześnie, które ciebie jakoś uwodzą. Tak, no cechy, które wyróżniają poezję O'Hary, to jest no powiem tak kolokwialnie, ale myślę, że naj, najbardziej odpowiednio, no, że to jest luz po prostu. Bo patrząc w ogóle na to, jak tworzył Frank, to dla niego Pisanie było taką zwyczajną częścią życia. To znaczy, to nie było tak, że on siadał do maszyny i tutaj mówił: Dobra, to teraz napiszę wielki wiersz, tylko on często pisał jak przyszło mu do głowy. Pisał na tam serwetkach, na jakichś um, kartkach. Um, ostatnio w ogóle została wydana książka um, Mafie Holmana na temat um, kuratorskiej pracy Franka O'Hary, bo on też był kuratorem w momie, ale może o tym trochę później. W każdym razie w tej książce są normalnie skany um, jakichś ważnych notatek na temat wystaw, y, jakichś tam, wiecie, ustaleń i tak dalej. I na tym są normalnie zapisane wiersze. Także Frank sobie pisał, na czym cokolwiek mu wpadło w rękę, to y, mogło stać się y, podkładem pod wiersz. Y, on tych wierszy również nigdzie nie... Nie było żadnego katalogu, on je gubił, on Nie zależało mu na tym, żeby one zostały i gdzieś tam poszły do jakiegoś wydawnictwa. I też po jego śmierci jego znajomi mieli ogromny problem, żeby to w ogóle gdzieś zgromadzić. No ale jakoś im się udało. <laughs> jakoś im się udało te najlepsze części znaleźć. No ale też nie wiem ile nigdy nie zostało odnalezione, ile tam zostało w starych marynarkach, czy spodniach, czy gdzieś. A to jest proces, który dalej trwa? Cały czas y, są poszukiwania i co jakiś czas pojawia się jakiś nowy, nieznany wiersz Franka, czy to już raczej taka... No, on y, też umarł już dawno, dawno temu, więc zastanawiam się, na ile to jest w ogóle możliwe, ale z... myślę, że może i tak. Generalnie z tego, co jest mi wiadomo, to już y, ten proces nie trwa, już ym, nie szukają tych wierszy, no bo tak... Ym... Mamy jednak dosyć konkretną, um, konkretny zbiór tych jego wierszy i um, jest, um, mamy jakby, możemy, um, mamy zbiór poems collected, czyli te wszystkie, um, które zostały znalezione i skatalog skatalogowane um, najpierw, a potem zostały wydane też już kilka lat później poems retrieved, czyli te wiersze odnalezione, które są w ogóle um, dużo słabsze. <głos> dużo, robią dużo mniejsze wrażenie niż te um, pierwotnie znalezione. I są też takie głosy, że no, to może one nie powinny zostać odkryte, skoro, skoro ten... Ale myślę, że w ramach jakby utrzymania... Um, nazwiska poety i jego pamięci o nim, to też warto, że nawet te gorsze i te odnalezione wiersze zostały wydane. Ale ten proces już nie trwa, już, już nie szukają, już chyba mamy wystarczająco. Okej. Okay. No jest to w jakimś sensie zrozumiałe, patrząc na daty, bo tutaj zaraz będziemy rozwijać nową wątek biograficzny. No ale Frank Ohara umiera, zaczyna od śmierci w 66. Więc tak naprawdę czy ja dobrze liczę, 60 lat temu. Także, mm, no także faktycznie może tego czasu było wystarczająco, żeby znaleźć te wiersze, ale powiem ci, że jakąś, jakąś nadzieją napawa mnie ta informacja, że te wiersze nie były tak dobre jak te poprzednie, bo to znaczy, że każdy poeta, nawet ten najlepszy, ma może jakieś e, kilka wierszy, których, z których nie był, jest jakoś bardzo dumny, jakoś bardzo zadowolony i to, to może też jest ok. Ja pamiętam, że dostałam kiedyś w ręce mi się, mi wpadł tak, taki tomik poezji szomborskiej, jak ja właśnie, byłam takiej pierwszej fali, no już nie pierwszej, ale na takiej jeszcze fali zachwytu, no bardzo, bardzo była młoda, byłam jeszcze nastolatką i wpadł do mnie w ręce taki tomik Miłość Szczęśliwa i inne wiersze z taki, takiej bardzo i taki bardzo wczesnej młodości. I akurat mi one też się bardzo podobały, ale właśnie widać było, że były inne. Właśnie nie było jeszcze tej dojrzałości. Było dużo takiego, dużo było tych wątków takich romantycznych, w taki naiwny sposób, często opowiedziane. Mnie to zachwyciło, ale faktycznie było, było widać taką, no, taką różnicę i nawet można powiedzieć, że przepaść między tym, co poetka w swojej dojrzałej twórczości pisała, a tym, co pisała być może na jej początku i ja uważam, że to dalej jest bardzo wartościowe i bardzo niezwykła, więc wydaje mi się, że ja uważam to mimo wszystko za ogromną wartość, że zostały one odnalezione i dzięki temu możemy sobie układać właśnie taką mapę, być może życia i twórczości artysty. No i skoro już jest mowa o tej mapie i o tych kilku faktach, to może właśnie opowiedzmy nieco więcej o tym w ogóle kim był, skąd się wziął i jak żył Franko O'Hara. Mhm. No, to żeby zacząć od samego początku, to Franko Hara urodził się w 1926 w marcu, 27 marca, no czyli dokładnie 100 lat temu. I urodził on się w... Generalnie to była ciekawa sytuacja w ogóle z jego narodzinami, bo on urodził się w tym marcu, ale jego rodzice nie byli jeszcze po ślubie. Zatem oni przez kilka miesięcy y, ukrywali go i dopiero y, w lipcu tego samego roku, w lipcu 1926, kiedy już byli po ślubie, to y, wyszło na jaw, że mają też dziecko, ale nie było skandalu tego, że, y, że dziecko zostało poczęte poza związkiem małżeńskim. Y, no i też Frank przez całe swoje życie myślał, że on urodził się w lipcu. Nawet w kilku jego wierszach wspomina o tym, że o, mają urodziny w lipcu. No i też, no na przykład na polskiej Wikipedii informacja, że urodził się w lipcu, była jeszcze do zeszłego roku. Taka była informacja, ja ją osobiście zmieniłam, że się urodził w marcu. Tak. I to, to jest na przykład rzecz, która została odkryta przez badaczy już po śmierci Franka. Czyli on nie wiedział do samego końca. On, on nie wiedział do swojej śmierci, że tak naprawdę urodził się w marcu. I to mm, dla mnie w ogóle strasznie dziwne, że my wiemy coś o nim, czego no on w ogóle wiedzą, nie wiedział. Co? I to jest taka podstawowa rzecz jak data urodzenia. Yy, ale tak, yy, urodził się w tym marcu. Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Yy, miały siostrę i brata. Yy, no i yy, już za... Dziecka było, wykazywał takie bardzo silne poczucie estetyki i na przykład um, sam sposób, w jaki tam dekorował swój pokój, czy się ubierał, to było bardzo przemyślane i bardzo y, inne niż y, zwyczajni, powiedzmy, nastolatkowie w tamtych latach w Ameryce. I już wtedy było widać, że on jest jakiś, taki wyjątkowy, że, że ma jakieś naprawdę takie poczucie estetyki y, ponadprzeciętne. Y, grał też na pianinie, był też zakochany w muzyce, to też bardzo y, warto wspomnieć, bo muzyka do końca jego życia właściwie odgrywa ogromną rolę. I to jest też jego y, w ogóle pierwsze wykształcenie, bo studiował grę na pianinie z tego ma dyplom, jest jakby dyplomowanym pianistą, tak? Um, tak, no i dorastał w Grafton w Massachusetts, co nie jest jakąś wybitną amerykańską miejscowością, jest to tak zwane małe Miasto. Um, potem, jako nastolatek, to powiedzmy, był nastolatkiem w czasach wojny, w czasach II wojny światowej i oczywiście jako um, Mężczyzna został wysłany do wojska, był marynarzem. No więc warto też mieć w pamięci, że w jego życiu pojawia się takie doświadczenie wojenne. No i po tej wojnie przeprowadza się do Nowego Jorku. W międzyczasie też studiuje na Harvardzie, gdzie poznaje innych poetów, którzy już właściwie do końca życia będą z nim tworzyć grupę poetycką, Johna Ashberego, Keneta Koka, no i tak, no i się przeprowadza do tego Nowego Jorku i tak zaczyna się jego nowojorskie życie jako człowiek, tak jak mówiłam już zafascynowany sztuką, zatrudnia się w momie. I w jednym z wywiadów o swojej pracy opowiadał, że dlatego chciał się zatrudnić w tej momie jako ym, sprzedawca biletów, bo chciał być blisko tych obrazów, które tam wisiały. Ten wymienił obraz bodajże Matisa, że chce być bardzo blisko tego Matisa i go widzieć codziennie. Ym, no i tak się piął po tych szczeblach kariery w momie, że ym, został kuratorem. I ym, tak yy, wyglądało jego życie profesjonalne. On nie zarabiał z poezji, nie był zawodowym poetą, tylko yy, pracował jako kurator w momie. Hmm. Nie wiem, czy teraz mam się już zagłębiać dalej w te wątki towarzyskie i tak dalej, czy... Ja myślę, że tak, ale myślę, że mam dla ciebie jedną pomoc mhm. w postaci muzyki, która okay. pomoże też i tobie, i nam wszystkim właśnie przenieść, zamknąć na chwilę oczy, pomyśleć sobie o tym Nowym Jorku, powiedzmy, no który to może być rok, jak się, jak się zatrudnia w momencie Nie musi być dokładnie, ale możemy tak spróbować to policzyć. Mógł mieć wtedy ile lat? 25? 30? Tak, jest? myślę, że to są no, wczesne lata 50. Mhm. No dobrze, no to mamy właśnie te... W początek lat 50 widzimy tego młodego kuratora sztuki w momie, który, który tam tak naprawdę zatrudnia się i tak jak sobie czytam o nim, to taka gradacyjna była ta kariera, czyli zaczynał właśnie gdzieś tak bardzo takich podstawowych, można powiedzieć, ja tu tylko sprzątam oczywiście w przenośni fuch i zajęć, a skończył jako kurator. Także wydaje mi się, że, że też jakoś zrealizował jakieś pewnie ważne swoje marzenia tą właśnie taką ścieżką. My zaraz zajmiemy się życiem towarzyskim Franka Ochary, które było barwne niemal jak obrazy malarzy, z którymi się kumplował. Tymczasem zagłębiamy się w tę atmosferę Nowego Jorku lat 50 ubiegłego wieku i zostawiamy Was z nowojorskimi nutkami i w its za chwilę. a Trwa audycja do czytania, a my jesteśmy w Nowym Jorku i jesteśmy w... W samym sercu życia towarzyskiego Franka Ochary, które było bogate, jak już wspomniałam, barwne, artystyczne, bo obracał się wokół ludzi, którzy na pewno go inspirowali, który, którzy pewnie rozumieli go tak jak nikt inny. No i nas to bardzo ciekawi, bo wydaje mi się, to jest troszeczkę taka, taka zapowiedź i kontynuacja tego, do czego będę chciała za chwilkę nawiązać, czyli właśnie, które te fragmenty i które momenty życia, twoim zdaniem najbardziej widać w jego twórczości. Więc y, możemy właśnie po tym, y, po tym takim y, krótkim życiorysie, po tej faktografii przejść teraz w te takie y, znieuansowane historie, bo wiem, że y, też się na tym bardzo znasz, a jest to niesamowicie ciekawe i myślę, że mało kto o tym wie, więc y, chętnie posłuchamy. Myślę, że wiele znasz myśląc o Nowym Jorku, lat 50 ma takie w ogóle skojarzenie um, nie wiem, zowy, zadymiony, pełno artystów tam i y, y, Rzeczywiście tak było. To znaczy, Franko Hara to jest człowiek bardzo towarzyski. Spotkałam się nawet z takimi opiniami, że jego prawdziwym osiągnięciem w życiu jest jego osobowość. Nawet nie ta jego poezja czy to kuratorstwo, tylko jego osobowość. On miał bardzo dużo przyjaciół i to byli w bardzo dużej mierze artyści. Na przykład artyści malarze, rzeźbiarze, przeróżni artyści wizualni. No i warto wspomnieć, że wtedy w Nowym Jorku ta sztuka bardzo inspiruje siebie nawzajem. To znaczy mm, na przykład mamy Jacksona Pollocka, który oczywiście wszyscy wiemy, że jest znany z tych um, takich rozchlapanych obrazów. Jackson Pollock nazywał to malarstwem gestu. I y, myślę, że na przykład Frank Ochara też tworzył trochę taką poezję gestu. Wydaje mi się, że to, że mówisz o tych obrazach, to, że mówisz o tym malarstwie jest bardzo ważne i ja mm, trochę rozumiem, dlaczego y, O'Hara chciał być tak blisko malarzy, tak blisko obrazów, czytając jego, jego wiersze, dlatego, że one są po prostu bardzo obrazowe i są niezwykle kolorowe i wydaje mi się, że jak ja sobie czytam O'Hara, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, w ogóle to będzie też mnie bardzo ciekawiło, Ewi, jaką ciebie atmosferę wprowadzające w wiersze. Ale jak ja czytam o tym, jak on opisuje słońce, to ja czuję te słońce. Ja widzę jego wędrówkę po, po ścianie w pokoju. Ja widzę to, jak on się przygląda jakimś, jakimś rzeczom na stoliku, czy książkom, które właśnie e, podczas właśnie takiej dziennej wędrówki słońca po, po pokoju, jak mamy, jak mamy akurat e, pokój, w którym mieszkamy, czy sypialnię tak ustawioną na, na taką e, w stronę słońca, nie wiem, czy to jest na wschód, czy na południe, e, to faktycznie można to obserwować i ja to po prostu widzę. Jak nawet przeczytałaś ten wiersz o Prywatce u Grace, to ja do dokładnie widzę tę popielniczkę i wyobrażam sobie, jaki to jest w ogóle, jak to musi czuć pod palcami, kiedy tak chwytasz niechcący, trochę zbyt zaborczo tę popielniczkę, której nie do końca się tam może spodziewasz albo nie wiesz, jak to uchwycisz i po prostu czujesz ten popiół pod palcami. Więc wydaje mi się, że um, właśnie. Jestem bardzo ciekawa tego filmu, bo jednocześnie nie dość, że te wiersze są bardzo obrazowe, to też są w jakimś sensie bardzo, bardzo filmowe. I też bardzo chciałabym zobaczyć jakiś film, a może jest coś takiego, albo, albo spektakl na bazie samych wierszy. Wydaje mi się, że to byłoby niezwykle interesujące. I rozumiem też twoją, twój w tym zachwyt i, i twoją w tym wszystkim rolę, no bo ty też masz właśnie taką filmową wyobraźnię. Um, przepraszam cię, zawsze zapominam nazwy tej szkoły w Berlinie, ależ właśnie szkołę filmową yy, ukończyłaś i wydaje mi się, że to, ym, że to się wszystko gdzieś tam miesza i przekłada, tak zmysłowo, ale też artystycznie. Mm -hmm. Tak, no. Ym, są takie wiersze Franka Ochary, na przykład ym, przytoczę tutaj y, o krok od nich. To jest wiersz, w którym Franko O'Hara po prostu spaceruje po Nowym Jorku i wspomina swoich zmarłych znajomych. I ym, ten wiersz tutaj polecam, żeby słuchacze sobie przeczytali, bo on świetnie pokazuje taki rodzaj y, pisania, który jest taki, jakby ktoś szedł za naszym podmiotem z kamerą. I jest taki dokumentalny w taki sposób jak film, że rzeczywiście y, my widzimy te obrazy, on tam opisuje plakaty, jakie widzi w tym Nowym Jorku, te taksówki żółte, y, ten dym. I myślę, że... Y, takie myślenie tymi obrazami jest bardzo charakterystyczne dla Franka, że on y, rzeczywiście bardzo mocno operuje tym, jak on ten Nowy Jork widzi i jednocześnie y, dzięki takiemu podejściu tworzy też taki pomnik tego miasta, taki dokumentalny, że rzeczywiście wiemy dokładnie, co on tam widział, nie? Te żółte taksówki, ym, to całe miasto tych ludzi, tych robotników, ich błyszczące torsy i to, jak popijają kole, no i też tak jak już mówiłam, te przyjaźnie z tymi malarzami, to jest coś, co ma ogromny wpływ na twórczość zarówno Franka, jak i tych malarzy, bo um, przytoczę na przykład postać Grace Hartigan, która jest malarką z nurtu um, ekspresjonizmu abstrakcyjnego, abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Um, I ona. Um, na przykład z Frankiem podejmowała wiele takich kolaboracji, że ja namaluję obraz, ty napiszesz wiersz, tak? Ty napiszesz zestaw wierszy, ja namaluję tobie okładkę. I na przykład jednym z takich najbardziej ich znanych wspólnych dzieł jest Oranges. Franko Hara napisał Tomik wierszy Oranges i ona do tego namalowała taki piękny... Znaczy, piękny to jest może obiektywna kwestia, ale taki bardzo um, pasujący, myślę, do jego stylu też... Um, po prostu obraz pomarańczy z podpisem orange Przyznaj, nie jesteś fanką tego obrazu. Nie, nie, znaczy ja jestem, ja osobiście jestem, ale no musimy też pamiętać, że to jest abstrakcyjny ekspresjonizm. więc To jest bardzo abstrakcyjna pomarańcza. Właśnie nawet nie, ona jest dosyć dosłowna na tym obrazie, ale chodzi mi o to, że mm, wiele z tych rzeczy, one trochę nie podlegają pod takie klasyczne oceny że to jest piękne, a to jest niepiękne. No bo... Tak ostrzegasz naszych słuchaczy, że jak sobie wpiszą, to żeby byli gotowi. <grym> nie, nie, nie na na, naprawdę chodzi mi o coś takiego, że kwestia tej estetyki jest tam y, potraktowana trochę tak przewrotnie, no bo to nie są realistyczne obrazy, to nie jest na przykład Rembrandt, o którym Ochara też pisywał. To są bardziej takie rzeczy kolorowe, abstrakcyjne. To są jakieś takie, wiecie, maziaje, jakieś rozchlapane, jakieś takie rzeczy. I to um, podlega pod zupełnie inne kryteria oceny, niż tylko estetyka. Więc i tak samo te wiersze. Tak jak mówiłam na samym początku, my jako um, odbiorcy przyzwyczajeni do takich bardzo um, wierszy um, wzniosłych, mówiących coś, często um, przy zderzeniu z taką poezją bardziej abstrakcyjną, jak na przykład Franka Ochary, trochę nie wiemy, jak ją mamy potraktować. Trochę nie wiemy, jak mamy ją odczytać. Um, czy to w ogóle jest fajne i wartościowe, bo, no nie wiem, gość opisuje swój spacer po Nowym Jorku i właściwie to jest tyle. I czy, czy to... Um, czy to jest coś dla nas, czy to jest w ogóle poezja warta czytania, nie? Więc... Um, no i tak samo te obrazy, no to jest abstrakcja i wielu z nas, patrząc na abstrakcyjne obrazy, też myśli, o ja by też mógł to zrobić, nie? Więc tak... To, to mi wydaje mi się, że też czytając Franka Harry można, jak się jest początkującym poetą czy pisarzem, można mieć takie pomysły. Ja też bym tak mógł, albo bym tak chciała, ale to jest piekielnie trudna rzecz do zrobienia, żeby oddać taką właśnie atmosferę i taką dynamikę i taką opowieść w tych obrazach i zachować w nich to światło i zwrócić uwagę na ten niesamowity szczegół, detal, popielniczka, pomarańcza, powiedzieć o tej coli, więc właśnie o tym piciu coli, także będziemy chyba zaraz zmierzać w stronę wiersza o Kolii, bardzo, bardzo znanego, jeżeli Tych chodzi o naj, twórczość. Najbardziej znanego, myślę, tak. Najbardziej e, ikonicznego. Czy to jest taki kot w pustym mieszkaniu Szymborskiej? Bo już tak za czatą Szymborską, to już nie ulećmy do końca. Myślisz, e jeżeli chodzi o harę? Myślę, że tak. Myślę, że to jest um, też, nie oszukujmy się, to jest też jeden z prostszych jego wierszy. Jeden, gdzie rzeczywiście możemy bardzo łatwo zdiagnozować, o co chodzi, mm -hmm. e, o czym on konkretnie jest. No bo to jest wiersz o miłości. O miłości do jego ówczesnego partnera. Mm, tak, no to jest, jest piękny, jest też się najbardziej przystępny. No to chyba bez większego gadania, po prostu y, myślę, że pozwolimy sobie y, przytoczyć y, wiersz o piciu coli i o, tym, i o miłości, y, może zamkniętej w tej, w tej butelce, a może, może jeszcze o czymś. Pić z tobą kole w tłumaczeniu również Piotra Zomera. To jest wiersz z 21 kwietnia 1960 roku. Pić z tobą, kole. To nawet zabawniejsze niż jechać do San Sebastian, Irun, Hendaje, Piaric, Bayon lub dostać mdłości na Traversera de Garcia w Barcelonie. Po części dlatego, że w pomarańczowej koszuli wyglądasz jak lepszy, szczęśliwszy, święty Sebastian. Po części dlatego, że cię kocham. Po części dlatego, że ty kochasz jogurt. Po części z powodu fluoryzujących pomarańczowych tulipanów dookoła brzusz po części z powodu naszych uśmiechów, skrywanych przed ludźmi i posągami. Trudno uwierzyć, gdy jestem z tobą, że może być coś tak niewzruszonego, tak podniosłego, tak nieprzyjemnie skończonego jak posągi, kiedy tuż przed nimi, w ciepłym nowojorskim świetle po południowej czwartej, dryfujemy między sobą w przód i w tył, jak drzewo, co oddycha przez swoje okulary. I zdaje się, że na wystawie portretu nie ma ani jednej twarzy, tylko farba. Człowiek dziwi się nagle, po co Uli, jak to się wszystkie zrobił. Patrzę na Ciebie i wolałbym patrzeć na Ciebie, niż na wszystkie portrety świata. Może czasem z wyjątkiem polskiego jeźdźca, co tak czy owak jest ufrika, gdzie dzięki Bogu jeszcze nie poszedłeś, więc pierwszy raz będziemy mogli razem pójść. A że poruszasz się tak pięknie z grubsza załatwia nam futuryzm. Podobnie w domu nigdy nie myślę o akcie schodzącym po schodach, ani na próbie choćby o jednym rysunku Leonarda lub o Michale Aniele, co kiedyś tak mnie rozanielał. I na cóż zdały się impresjonistom ich wszystkie studia, jeżeli nigdy nie zdołali ustawić sobie właściwego człowieka w pobliżu drzewa, gdy tonęło słońce? Czy też takiemu marino mariniemu, skoro nie wybrał jeźdźca tak czujnie jak konia? Wygląda na to, że okradziono ich wszystkie z jakiegoś cudownego doświadczenia, którego ja zmarnować nie myślę, dlatego mówię ci o tym. No, pić z tobą kole. No, jest to przepiękny list miłosny. Jest to list miłosny, a um, może trochę dodam kontekstu. Mhm. Poprosimy um, o kontekst. To jest list miłosny do ówczesnego chłopaka Franka O'Hara, którym był tancerz Vincent Warren. Dlatego y, są tam takie odniesienia właśnie, że porusza się tak pięknie i y, dlatego na próbie nie myślę o nawet ani jednym rysunku Leonarda, no bo chodzi o próbę taneczną, nie? Ym, nie wiem, czy teraz będzie dobry czas, żeby rozwinąć ten wątek, że Franko Hara jest również y, w pewnym sensie y, homoseksualną ikoną. Y, myślę, że o tym też na pewno warto wspomnieć, bo y, żyjąc w latach 50., które no, nie naznaczały się w Stanach Zjednoczonych jakąś wyjątkową tolerancją wtedy, on jest gejem w sposób taki y, bardzo otwarty, a jednocześnie jego wiersze nie są jakąś taką formą protestu. To znaczy, protest jaki on przyjmuje, to jest um, właśnie tak jak pić z tobą kole, że jestem gejem i napiszę o swoim chłopaku i to jest um, mój manifest bycia gejem. Nie, nie że będę pisał um, o tym, jakie bóle się wiążą z tym życiem homoseksualisty w homofobicznych czasach, tylko napiszę właśnie, jakie to jest piękne, jakie to jest fajne i Um, jak, jak normalnie sobie żyje będąc taką osobą w takich czasach. A czy w tym takim, nie wiem, to tak mi teraz właściwie przyszło do głowy, jak że, że picia z tobą kole jest nawet zabawniejsze niż ta podróż, czy to jest twoim zdaniem trochę znak tego, że to jest w jakimś sensie życie ukryte, że musimy siedzieć i pić razem kole, bo nie możemy się gdzieś pokazać yy, wspólnie na zewnątrz, nie możemy na przykład podróżować tak otwarcie razem jako para, e, czy to jest jakiś trop totalnie odklejony od tego, co Frank o Hara chciał przekazać? Myślę, że to nie jest to do końca, bo mm, tak jak mówię, Frank był... Yy, otwarcie tym gejem. Mhm. I to, um, w jego poezji też no, zdarzają się takie dosyć bardzo um, graficzne opisy na przykład y, seksu. I to, on się nie ukrywał, jednocześnie się tym też... Um, to nie była główna część jego tożsamości, ale to zdecydowanie nie, nie, nie było żadne ukrywanie się. To było, tak jak powiedziałam, to było takie... Po prostu życie, um, będąc gejem, zakochiwanie się, złamane serce, seks, imprezy. To wszystko, y, po prostu, będąc gejem, nie? normalne życie. Ale jestem taki i to, to jest mój manifest, że to jest jak najbardziej normalne i w porządku wtedy. Jakbyśmy powiedzieli do młodzieży, to jest OK. To okay. <laughs> okay. jest OK. Tak jest, to jest OK. I Wy też musicie być z tym OK. Y, wydaje mi się, że. Franco Hara to był taki poeta, artysta, malarz, osobowość, niezwykle głęboko zanurzona w teraźniejszości. I te słowa, że to jego osobowość są co największym osiągnięciem, to no są w ogóle jakieś absolutnie no wspaniałe i całkowicie rewolucyjne wydaje mi się, no bo przecież osobowość, która tak naprawdę jest tylko no w człowieku, to póki on żyje, tak, a później no później po prostu go już z nami nie ma, a mogłoby się wydawać, że to wiersze, że to twórczość jest taka najważniejsza, no bo zostaje, jest jak ten nieśmiertelny pomnik, czy, czy cokolwiek innego, ale jednak właśnie nie do końca tak jest, bo ta osobowość pozostaje i to, kim był, jak, jaką był osobą została i w jego twórczości, ale też w pamięci o nim i też w naszej wyobraźni, mimo że przecież nie, zna, nie znałyśmy e, Franka Ochary, to jednak jesteśmy sobie w stanie jakoś zrekonstruować tę osobowość, i to jest jakaś taka w ogóle przepiękna rzecz, że pokazuje się w tym jakaś taka ogromna skromność tego człowieka i to, że jak się czyta te wiersze, to faktycznie one traktują o tym, co jest tu i teraz. I ja mam wrażenie, że w nich jest, mimo że tam też jest dużo bólu takiego po prostu życia codziennego, jak Franko Hara ma zły dzień, to to też widać w jego wierszach, tak. że to jest po prostu <śmiech> bardzo kiepski tak, dzień z życia tak. Frank Hary. Mm to jednocześnie jest tam bardzo dużo takiej afirmacji życia. I, I ja, nie wiem, może to jest naiwne, ale ja w tym znajduję dużo takiego, bo po prostu ciepła, słońca, no ten dialog ze słońcem na przykład, tak, który tak. wiem, że ty udostępniałaś, bo właśnie jak się przygotowujemy do pisania magisterki, to Magda czasami nam przynosi wiersze i to tak jest w ogóle zawsze za każdym razem wspaniała podróż, dlatego tak długo też na tę rozmowę czekałam. Więc y, ja też się zachwycam nad nimi i nad tą właśnie, no chyba się powtórzę po prostu, nad tą af afirmacją tego, co jest dzisiaj tu i teraz i tego, co jest w tym tu i teraz piękne. Tak, no ja pracuję nad tym, żeby mieć um, luz w mówieniu, że to jest poeta radosny, bo tak czuję, ale nie lubię tego mówić, bo to e, no, brzmi tak spłycająco. Naiwnie się tak. kojarzy. No. Tak, tak, a to po prostu jest radosny człowiek, y, poeta, który się cieszy, poeta, który y, no, oczywiście, że ma gorsze dni, no bo to nie chodzi o to, że on... Y, Zawsze jest mega zadowolony I zawsze mu się podoba ten Nowy Jork Tylko on wielokrotnie no, opisuje też negatywne uczucia Ale to zawsze jest takie ludzkie I takie no mam zły dzień I, to, i, i, i, co, z, i co z tym zrobisz Napiszę no? No, o tym wiersz. Myślę, że Możemy też Zrekonstruować tą jego osobowość Bo te jego wiersze nam jednak bardzo w tym pomagają To znaczy No one są po prostu O nim I o tym co mu się przytrafiało jest nawet taki cytat, którego udzielił, jak pisał jakiś statement, kurczę, teraz sobie nie przypomnę dokładnie, ale dla jakiegoś uniwersytetu, i tam powiedział, że wszystko, co mi się przytrafia, być może z jakimiś małymi kłamstwami czy podkolorowaniami, to trafia do moich wierszy. I to myślę, że właśnie przez to, że rzeczywiście obcujemy z jego ówczesną codziennością, to dzięki temu możemy też tak łatwo czuć, jaką był osobą wtedy. Ja myślę, że to jest taka lekcja autentyczności, która z nami zostanie. No bo jakim trzeba być niezwykłym artystą, żeby jakby tak z takim właśnie luzem podejść do tego, czym jest twoja poezja i chociaż ona tak naprawdę opowiada jakimś jednostkowym doświadczeniem, ktoś by mógł powiedzieć, w ogóle to nie jest ważne, bo gdzie Nowy Jork jakby lat 50 jakiś jeden facet, który się zakochuje, tak? Albo pije kole. A jednak mamy 100 jesteśmy prawie 100 lat później i to dalej zachwyca i dalej jest jakieś takie niesamowite. Więc może właśnie na tym autentyczność, że ona naprawdę, mm, nie chcę tak powiedzieć, że się opłaca, ale jest niesamowitą wartością. Tak, znaczy myślę, że dużą pomocą dla Franka w autentyczności było to, że jemu naprawdę nie zależało na... <gryw> to brzmi śmiesznie, bo rozmawiamy o nim 100 lat później, ale jemu nie zależało na zostaniu y, jakąś ikoną poezji, to znaczy on nie... Mm... Żeby być na przykład tnionym poetą w Stanach, to um, trzeba było brać udział w tej całej akademickości, i tej instytucjonalności tego, tak? Trzeba było wykładać, uczyć, um, powiedzmy stosować się do zasad jakiegoś kanonu, a Frank... Um, Rozbijał się po barach, tak, palił papierosy. On, on w ogóle nie miał na to ochoty. I jest taka nawet anegdotka, że pod koniec swojego życia jakoś tak się stało, że rzeczywiście uczył tych studentów, no i tam oni, no nie wiem, no, oni zapraszał do swojego domu, oni tam byli, pili, imprezowali. <głos> I to nie chcę, żeby tu zabrzmiało, że to jakiś był zły nauczyciel, ale on mm, uczył poezji poprzez właśnie takie no to napijmy się i pogadajmy o czymś, nie? Mhm. A nie, że... Bo to jest taka poezja pisana faktycznie z życia. wiem, że tak. to brzmi trochę najemnie w dzisiejszych czasach, ale, ale w jego przypadku tak naprawdę było. Tak. Um, więc myślę, że to bardzo mu pomaga w tej takiej Prawdziwej autentyczności, że on, on nie chciał być, mu nie zależało na byciu jakimś wielkim, zmieniającym świat poetą, który nam opowiada o, o jakichś ważnych sprawach, który jakoś nam zmieni nasze życie. Nawet um, dobrze to widać. On napisał taki statement um, o swojej twórczości który się nazywa personizm, no i to, to jest taki manifest. Jak wiemy, manifesty często były bardzo ważnym e, dokumentem w życiu poetów czy ruchów poetyckich. Frank napisał personizm jako taki żart. Um, no i też również polecam sobie przeczytać, bo również zostało to przetłumaczone przez Piotra Zomera. Frank tam pisze, że często poeta jest jak matka, która chce zadowolić czytelnika, czyli swoje dzieci za dużą porcją gotowanego mięsa i ociekających w nawiasie łzami ziemniaków. A jemu nie zależy na, na tym, żeby ktokolwiek to zrozumiał, jemu nie zależy na serwowaniu mięsa i ziemniaków, tylko na pisaniu tego, co on uważa, co mu się podoba. I jego nie interesuje, czy ty coś z tego wyciągniesz, czy to w ogóle zrozumiesz, czy to zmieni twoje życie, tylko jak przeczytasz fajnie, jak nie przeczytasz, no to... Też fajnie, <laughs> tak. Miał, miał w sobie ten luz. Po, ponieważ już po raz trzeci w, w ciągu tej rozmowy, jeżeli dobrze liczę, został do tablicy wywołany Piotr Zomer, to myślę, że sobie za chwilkę do niego przejdziemy. A tymczasem e, zaprosimy Was jeszcze na jakiś rozgrzewający utwór e, z rodem <grym> z Nowego Jorku. No i o tym właśnie Piotrze Zomerze słów kilka już za chwilkę. Państwo, słuchacze, odbiorcy i słuchaczki i odbiorczynie. Powiem tak, ja znam dwie osoby, które są oręboryczni Downikami, orędowniczkami i pośrednikami, pośredniczkami twórczości, poezji Franka Ochary w Polsce. Pierwszą z nich jest siedząca obok nas dzisiaj Magdalena Kazimierska, drugą natomiast Piotr Zomer. Jako tłumacz taki naczelny, nie wiem czy jedyny Franka Ochary w Polsce? No możemy powiedzieć, że jedyny. Jest, była jeszcze jedna tłumaczka, która totalnie została zapomniana i w ogóle się nie przyjęła, także a, to heca, kobieta, która Co nie zapomniana i się nie, nie przyjęła. Ale, mm, już przyjmijmy na rzecz, że Zomer jest jedyny. No dajmy, dajmy Petrowi Sommerowi tutaj przejąć tę pałeczkę. No właśnie, w ogóle tak, po pierwsze wiem, że ty studiowałaś w języku angielskim swojego bloga, na którego serdecznie zapraszamy. Jeżeli Magda tylko się zdecyduje podzielić tutaj no, to na nazwą, to słuchamy, zapraszamy. Mój blog nazywa się Tche, 2323.com ale piszę też po polsku. Jest wszystko przetłumaczone. Na razie trochę blog delikatnie umarł, bo zajmuje się magisterką i frankiem. Ale zapraszam, zapraszam. Jest tam trochę twórczości na przestrzeni ostatnich lat. Tak? Zapraszamy więc na bloga. No i właśnie to też jest taka historia trochę twoja jako tłumaczki. No bo tłumaczysz nawet własne teksty. Z, nie wiem, czy najpierw powstają po angielsku, czy po polsku? Jak to u ciebie wygląda? Różnie. To zależy od flow. Pamię bardzo <laughs> różnie. Pamiętam, że nawet kiedyś powiedziałeś, że twórczo myślisz po angielsku, że to jest jakiś taki pierwszy język, który wiązał się u Ciebie z takim myśleniem kreatywnym, twórczym. No tak, no bo tu nie chcę jakoś zabrzmieć tutaj, że ja to nie wiadomo co, ale mm, rzeczywiście byłam w tej szkole filmowej w Berlinie, gdzie się uczyłam po angielsku i tam no, po raz pierwszy się wdrożyłam w takie myślenie kreatywne, artystyczne i to się działo po angielsku. Dlatego... Um, tak, czasem nawet łatwiej mieć coś twórczo napisać po angielsku niż po polsku, ale dlatego wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne w tej dyskusji, no bo mamy czy też Oharę zarówno w tłumaczeniu Zomera, ale też na pewno w oryginale. No i, no i zastanawiam się. Um, no, no właśnie, trochę może nad tą różnicą i mnie bardzo ciekawi. Bo znasz na pewno wiersze w oryginalnej przetłumaczone. Yy, może nawet miałabyś do nich jakieś własne anotacje, Może byś czasami czuła, że coś by się zrobiła inaczej. Yy, I mnie ciekawi, jak ty w ogóle przez taką zomerską soczewkę oceniasz, yy, oceniasz tę twórczość. Oraz yy, może jakoś byś zauważyła coś ciekawego w tej relacji poeta-tłumacz. Jak mm -hmm. przyglądasz się temu, jak to wygląda yy, od strony Zomera właśnie. Mm -hmm. Znaczy myślę, że ogólnie Zomer miał trudne zadanie, bo te wiersze są, w oryginale one są bardzo amerykańskie, używają, mm, on Ochara często miesza rejestry i używa języka mm, z rejestrów wysokich, zarówno jak i bardzo potocznego. No oczywistym jest, że jak przetłumaczymy potoczny język y, amerykański na język polski, to y, nie siądzie tak samo, więc myślę, że Zomer miał trudne zadanie, ale... Ja bardzo lubię jego tłumaczenia, chociaż wcale nie ma ich tak dużo. I też nie pojawiają się nowe, bo um, tak szybko może opowiem historię Ochary w Polsce bardzo skrótowo, że w latach 80. Piotr Zomer um, wydał numer Literatury na Świecie, właśnie skupiony na twórcach nowojorskich, i tam pojawiły się pierwsze przykłady Ochary zarówno, jak i jego kolegów. No i potem, rok później, został wydany tomik poezji Twoja pojedynczość, wiersze Franka Ochary, które jednak Zomer sam wybrał. To nie było tak, że to był przetłumaczony tomik, tylko Zomer ja sam wybrał, sam je przetłumaczył i sam opatrzył komentarze. No i teraz właściwie już nowych tłumaczeń nie ma i ten poeta trochę... Mm, nie istnieje w naszej świadomości jako, jako polskich czytelników. Mm. Natomiast tak, pytanie było, jakie są podobieństwa, yy, No, z, i, co? Jak, jak w ogóle, jak to oceniasz, mm -hmm. jak to jest, jest, jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo y, też mogę się temu przyglądać, ale nie znam ani jednego, ani drugiego języka tak bardzo, ani tego, tego poety, mm -hmm. więc jestem ciekawa właściwie, czy to to jest w ogóle przekładalny i jak się czujesz, jak czytasz po polsku, po angielsku, jaka to jest różnica dla ciebie. Znaczy, no jest na pewno, ale tak jak mówię, no to jest trudne zadanie, bo... Ten język Franka jest jednak bardzo amerykański. No. Nazywamy go poetą Nowego Jorku, więc trudno, żeby on bardzo nowojorski nie był. I to te tłumaczenia Zomera są naprawdę dobre, ale z siłą rzeczy to nie będzie się działo tak dobrze po polsku, jak się dzieje w oryginale, w tym nowojorskim oryginale. Czyli jednak zachęcam, żeby wszyscy, którzy mają możliwość, sięgali jednak, do oryginału. Tak, oczywiście. No, no zachęcam, bo... Mm, no trzeba też pamiętać o tym, że oczywiście tłumacz to tak jakby pisze nową wersję, nie? Więc um, ogólnie, no jeżeli ktoś się chce bardzo za zagłębić, to zachęcam do porównania, tak? Ja. Um, to tak dyplomatycznie. Ja, wam, ja powiem Państwu, dlaczego ona tak dyplomatycznie podchodzi, bo tak się z, tak akurat dzieje, że z okazji setnych urodzin Franka 23 kwietnia, w czwartek, o godzinie 19.00, 19. E, widzimy się pod czarnym Kotem i będzie prowadzić spotkanie z Piotrem Zomerem, więc chyba tak. nie chcę mu tutaj jakiś kul pod nogi rzucać ani, ani jakiś um, kłód. Mm. Tak, tak, tak. Zaprosiłam właśnie Piotra Zomera jako jedynego. No. Jedynego tłumacza um, widzimy się właśnie w ten czwartek, jak ona powiedziała, 23 kwietnia o godzinie 19 w winiarni pod Czarnym kotem. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś chce posłuchać o Ocharze um, od osoby, która była z nim jeszcze bliżej niż ja nawet. No więc właśnie, od dwóch osób <grym> najbliższych mu od dwóch pewnie wielkich miłośników Ochary, więc to też na pewno będzie bardzo ciekawe przeżycie. No i stąd ta, stąd ta dyplomacja twoja um, ale to jest też bardzo mhm. ważny głos, że w, w, wydaje mi się, taki, no nie wszystko jest przetłumaczalne, a jeżeli w tych wierszach najważniejsza jest, jest, jest ich atmosfera, a ta atmosfera jest zbudowana przez język, no to faktycznie jest to zadanie trudne. Fajnie, że uważasz, że Piotr znam jakoś. Tak, tak, no, my też jesteśmy zupełnie innymi ludźmi niż Amerykanie, niż Nowojorczycy, więc nasz język nawet nie jest w stanie przekazać tych niektórych emocji, czy tych niektórych doświadczeń, bo my po prostu zupełnie nawet inaczej patrzymy na świat niż Amerykania, tym bardziej Amerykanie z lat 50. -tych. Nasza kola pewnie nie tak inaczej smakuje niż ta w Ameryce. Tak. Inaczej te bąbelki układają w co no. mogę się założyć. To jest. <laughs> e, powiedz mi, kim w ogóle była Grace z tej prywatki? Czy to jest ta właśnie Grace malarka? Grace z prywatki to jest Grace Hartigan. To jest właśnie ta malarka, ta, która y, namalowała te pomarańcze. To też była bardzo bliska przyjaciółka Franka O'Hara. Do momentu ich bardzo podobno eksplozywnej kłótni już pod sam koniec życia Franka. Ja, Jak się zagłębimy w jego biografię, to też zobaczymy, że miał taką tendencję do przyjaźni bardzo bliskich, które się nagle gwałtownie, nie wiadomo czemu, kończyły. Co trochę nas znowu sprowadza do tej jego osobowości, która była tym jego osiągnięciem, że człowiek który potrafi tak bardzo skrajnie i być najlepszym przyjacielem i nagle cię tutaj odciąć bez... To ogólnie, no, jeżeli się czujecie zachęceni, to bardzo zachęcam do poczytania trochę o Franku, bo to są rzeczy, których ja nawet nie jestem w stanie opowiedzieć, jaką on był osobą. W każdym razie tak. Grace to jest bardzo bliska przyjaciółka, to jest malarka. We wierszach Ochary często się pojawia Jane, Jane Fjellisher, również malarka. No i tak jak mówiłam, no to są te przyjaźnie, te właśnie przyjaźnie z malarzami, z twórcami, które nie tylko się odbywają, nie tylko się manifestują w postaci jakiejś kolaboracji, ale też w codziennym życiu, we wspólnych imprezach, we wspólnych rozmowach, które właśnie Frank relacjonuje w swoich wierszach. Na sam koniec, bo nieuchronnie nadchodzi. Chcę cię zapytać o to, co ty jeszcze sobie znajdujesz w tej poezji, w jego twórczości. Co cię zaskakuje, co cię może niedawno zaskoczyło, co, tam, co sobie tam wyciągasz. To jest 100 lat po urodzinach wielkiego Poety i 60 lat po jego tragicznej jak każde, ale zdecydowanie przedwczesnej i bardzo niefortunnej śmierci. Tak, no jak już tak prowadziłaś, to powiem o tej śmierci szybko. Frank zmarł w wieku 40 lat, został potrącony przez kłada na plaży, po, idąc z jednej imprezy na drugą. Może tak to powiem. Zmarł w wieku 40 lat, zdecydowanie przedwcześnie, no ale też trochę w jego styl życia do tego powiedzmy, ta śmierć pasuje do tego stylu życia, tak? To był jednak imprezowicz zawsze w, jednej, w drodze z jednej imprezy na drugą, zawsze na lekkiej bombie, także mm. i on też kiedyś powiedział nawet, że ja nie dożyję powyżej 40. Także trochę tutaj słowa mm. Tak jest. Um. No, głupio tak mówić o czyjej śmierci, ale też trzeba przyznać, że ona trochę pasuje do, do, do całego mitu, jaki Frank stworzył wokół siebie i swojego życia. Nie? A co znajduję? No, tak jak mówiłam na samym początku, ja, jak poznałam Franka, to byłam no, młodsza niż jestem teraz i dużo, dużo podatniejsza na takie zachwyty. I wtedy po prostu byłam zachwycona tą estetyką, jego opowieścią. A teraz, jak już pracuję nad nim naukowo, to widzę dużo bardziej głębie tej poezji. To znaczy widzę nawet ym, jakiś taki polityczny aspekt tego wszystkiego, że teraz ym, w dzisiejszych czasach na Stany Zjednoczone patrzymy trochę inaczej niż nawet kilka lat temu, że teraz ym, Nowy Jork już nie ma takiej tej super energii jak wtedy. Ym, I widzę to coraz bardziej z każdym dniem jako taki no, pomnik dla tamtych czasów, bo, bo rzeczywiście to, jak my nawet patrzymy na te Stany Zjednoczone, to się bardzo zmienia. I wątpię, że um, widzimy to już jako taką, taki świat właśnie taki piękny, artystyczny, taki wolny, że teraz to raczej um, skojarzenia robią się coraz negatywniejsze ze Stanami. Tymczasem te wiersze Franka tworzą właśnie taki pomnik um, dla tego, co było. No i z wiekiem to coraz bardziej doceniam, że to jest, to jest nawet trochę dokument historyczny. Nie? Doceniam też, że to są rzeczy bardzo osobiste, bardzo jednostkowe, o których on pisze, a jednak one są bardzo uniwersalne. I co z tego, że ten spacer jest po Nowym Jorku, skoro ja sobie mogę zrobić spacer po Poznaniu i zobaczyć oczywiście inne rzeczy, ale powiedzmy porównywalne, tak? On widzi plakat walki byków, a ja widzę plakat... Mojego spotkania z Piotrem Zomerem w Czarnym Kocie na przykład. Więc bardzo doceniam to um, moim zdaniem duże osiągnięcie jego poezji, że on pisze o rzeczach bardzo specyficznych, które jednak w lekturze się okazują uniwersalne. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za te przemyślenia. Myślę, że zostaną ze mną na długo, długo, długo i mam nadzieję, myślę, jestem przekonana, że naszych słuchaczy i słuchaczki to zachęciło, żeby też się udać w tę podróż po, po twórczości Franka Ochary. I życzymy Ci Wszyscy sukcesów I <grymne> e, Bardzo zwłaszcza na tej tej drodze, jakąś pisaniem magisterki e, Więc, e, więc e, Mamy nadzieję, że Ona pójdzie teraz jak po maśle e, No i tak samo, widzimy się 23 kwietnia e, na spotkaniu Z Petrem Zomerem, na pewno będzie, Pojawią się jakieś jeszcze pytania e, i, I wątki, które Będą potrzebowały rozwinięcia e, Dzisiejszą audycję realizujemy the vote.